Drugi Koryntian, rozdział szósty. Jako współpracownicy napominamy Was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Bo mówi, czasu dogodnego wysłuchałem Cię, a w dzień zbawienia poratowałem Cię. Oto teraz czas dogodny, oto teraz dzień zbawienia. Nie dawajcie w niczym zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie, ale we wszystkim zalecając siebie samych jako sług Bożych, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, chłostani, w więzieniach, w rozruchach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w umiejętności, w łagodności, w dobroci, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w mowie prawdy, w mocy Bożej, z orężem sprawiedliwości po prawicy i po lewicy, przez chwałę i hańbę, przez złą i dobrą sławę, jakby zwodziciele, a jednak prawi, Jako nieznani, a jednak znani, Jako umierający, a oto żyjemy, Jako karani, a nie zabici, Jako smutni, a jednak zawsze weseli, Jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający, Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Usta nasze otwarte dla was, o Koryntianie, Serce nasze otwarte. Nie jesteście ograniczeni przez nas, ale wy sami ograniczacie siebie. Dlatego mówię jak do dzieci. Odpłacając się nam, otwórzcie się i wy. Nie chodźcie w tym samym jarzmie z niewierzącymi. Bo co wspólnego sprawiedliwości z nieprawością? I jaka wspólnota światłości z ciemnością? Jakaż zgoda między Chrystusem i Beliałem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? Jakaż zgoda między świątynią Bożą a Bożkami? Wyjście bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Przetoż wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam jako ojciec, a wy będziecie mi jako synowie i córki, mówi Pan Wszechmogący.